Ten film powstaje jedynie w celach humorystycznych. Proszę nie brać niczego na poważnie, bo służyć to ma jedynie dla rozśmieszenia. Pozdrawiam. Yo, stary Sauronie, siedzisz tylko w winogronie. Ośmieliłeś się ubliżyć, a ja teraz... Jał Jał Jał Aha Aha Jał yeah. Madafakerski Madafaker motherfucker Tutaj właśnie wyjeżdża z fakiem Do ciebie Bo jesteś łysym gołębiem A ja atletą lekko Bo Lubię podawać dłonie kobietom i zaczynamy. Ty, sauronie, siedzisz w winogronie, a ja tobie pojadę szybko, bo nie jesteś za szybką, tylko jesteś za kaloryferem, który strzela rewolwerem. Tak jest i płyty nosisz w uchu kiedy pracowałeś w kiosku ruchu i w kolporterze i nawet w dpd kurierze tak jest właśnie to wyjawiłem każdemu z ludzi i teraz mówię ci ja ja jał twoje oko okolone ogniem jest jak okolone gównem tak podpaska Always, Która śmierdzi Twoją śliną Którą się podmyłeś Tak, ha, ha A ja teraz się z śmieję Bo jesteś starym śmierdzącym Bejem, który Kąpie się W kałuży, tak jest I chodzisz do rosołu Myć się pod Kombinatem Norweskiej księżniczki Której Ukradłeś Cztery naleśniczki Ha Teraz mówię ci jeszcze coś Kolejnego Nie powiem kolego Bo to byłaby zniewaga dla mnie Ty stara mendo Ha ha Spędasz się po jajach I nawet cię nie chcę wbijaj, Ani IPM ani CIA Bo ty jesteś Hej hej Hej hej Właśnie ci teraz jeszcze powiem, że naprawdę się z ciebie śmieję, kiedy tylko mogę, bo lubisz, jak do ciebie tygrysy strzelają z armaty, bo ty zdzierasz zębami z dachu papy. Tak więc, kubek cały trzęsie tobą, bo lubisz nogą się odpychać od gąsienicy i mieszkasz w... Przenicy, a w mordorze wszyscy się z siebie śmieją nawet ci którzy lubią łapać rękę złodziejom i wsadzać we włosy a ty kradniesz papierosy i albinosy to są więź murzyni od ciebie bo ty jesteś tylko takim małym oczkiem z breloczkiem i grzechocie tobą w tym momencie moje trzy palce są większe niż Twoje brwi zakalcze, tak jest. Ha, ha. I co ty mi? Czekam na odpowiedź, tak jest. Czekam na odpowiedź, śledził. Niedostępny, który pływa w jeziorze, bo nic tobie nie pomoże. Jest ty tylko, który jest niebieskim na szyi, bo nie widziałeś, jak się ogolili czterej panowie z mordoru i zaragorna, sobie się śmiejesz. A przecież on tobie wsadził igłę do siana! A twoja dupa jest w powietrzu wyprana. Tak jest! Haha! Ha. Motherfuckerski motherfucker czy pojechał? Tak właśnie, i nie odważysz się, nie odważysz się mi odpowiedzieć? Masz 24 godziny na odpowiedź, Pijaku, tak jest, aha, mój disc zmiażdżył całkowicie, wyśmienicie i znakomicie znowu się powtórzę, tak jest, bo jestem panem mordoru. I panem Urkaj, i panem goblinów, i panem panów nawet. Rozumiesz tą dziwko? Nara, przeszczepiona szpara, ja